Cześć, stary, co słychać? Hej, słychać ekstra kawałek. Tak? No jak leci, no dawaj. Hej, no w porze zajawa. To puszczaj. Gdzie go masz? Spoko, mam go... Na, na razie mam go w głowie. Wypuść z głowy kawałek. Nagraj i przyślij do Pepsi Fazy w radiostacji. Mariko Opnickiej 6, 00491 Warszawa. Akcja trwa i gra. Dzięki Pepsi.